a nie zyskał się tym barankiem paschalnym, tym prawdziwym barankiem Bożym, i zbieramy mogliśmy zajmować. I, I chcielibyśmy teraz też fragmenty przeczytać ze Słowa Bożego odnośnie tego tematu i co to dla nas duchowo znaczy, dla nas bierzących w czasie łas. Może najpierw przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian, piąty rozdział. Pierwszy list do Koryntian 5. Siódmy wiersz.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 I z drugiej Księgi Mojżeszowej przeczytajmy z 12 rozdziału najpierw.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 rozdziału, przeczytajmy od trzeciego wiersza i rzekł możesz do ludu. pamiętajcie o tym dniu w którym wyszliście z Egiptu z domu niewoli bo przemożną ręką wyprowadził was Pan z nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego Dziś wychodzicie w miesiącu Abit. A gdy wprowadzi Cię Pan do ziemi Kananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, którą pod przysięgą daną Ojcom Twoim obiecał dać Tobie jako kraj opływający w mleko i zachowywać będziesz w tym miesiącu te obrzędy. Przez 7 dni Jeść będziesz przaśniki, a dnia siódmego będzie święto Pana. Szaśniki będzie się spożywać przez siedem dni. Nie znajdzie się u Ciebie nic chwaszonego. I nie znajdzie się u Ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic Twoich. W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc jest tak, z powodu tego, co mi uczynił Pan gdy wychodziłem z Egiptu. I będzie Ci to jak, jako znak na ręce Twojej, jako pamiątka między oczyma Twoimi, aby zakon Pański był w ustach Twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził Cię Pan z Egiptu i będziesz przestrzegał ustawy tej co rok w Jego oznaczonym czasie. Dotąd słowo Więc nam jest ten fragment dość dobrze znany odnośnie Paschy, ale chciałbym jednak to krótko streszczyć. Wiemy, że Izrael znajdował się przez długi czas, ponad 400 lat, tam w Egipcie i oni wpadli w niewolę, bo wystąpił faraon, który nie znał Józefa, który był wrogo nastawiony do Izraela, a ten lud się bardzo rozmnożył tam w Egipcie i wydawało się faraonowi, że Hebrajczycy, że Izrael zagrażał Egipcjanom. Oczywiście faraon jest tu obrazem na szatana, a Egipt na ten świat, który jest opanowany przez szatana. Gdzie te zasady tego świata są, które prowadzą tylko do śmierci. Tak jak i Faraon kazał zabić dzieci, które się rodziły wszystkich synów. Więc widzimy, jak Bóg się litował nad swoim ludem, jak On wysłał Mojżesza jako. Tego, który ich miał tam z tego kraju wyprowadzić. I Bóg sam przez, tych, przez te dziesięć lat mocno mocno upokorzył faraona i zadziałał tak, że w końcu on, faraon, musiał wypuścić ludzi, się, że oni mogli wyjść z Egiptu aby pójść do tej pustyni, aby w końcu też, taki był plan Boży, wejść w obiecany kraj. I to wszystko duchowo nam pokazuje, jak Bóg nas, którzy myśmy też wszyscy byli w tym świecie i niewolnikami tego świata, tak jak Izrael był niewolnikiem, tak my byliśmy w tym świecie niewolnikami a Bóg nas z tego stanu niewoli. z mocną ręką uwolnił, zbawił nas z tego wpływu, tego świata. No i wiemy, że ten baranek paschalny jest powiązany z tą ostatnią, z tą dziesiątą blagą, z tym, że pierworodny syn w każdym domu w Egipcie od faraona do sługi miało zostać zabity jako kara Boża. Za to, że oni nie chcieli dotychczas wypuścić Izraela, ale też, aby ich upokorzyć. Ale też, aby pokazać, pokazać tą różnicę między Egiptem a Izraelem. Między mężami niewiary, a wierzącymi. Między tymi, którzy idą duchowo mówiąc na wieczne potępienie, którzy nie mają żadnego Zbawiciela, a tymi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego Baranka i którzy w Nim mają te wieczne zbawienie. O tym Baranku też wiele było mówione, ale jednak zawsze jest to warte, jak my sobie to przypominamy. Więc Bóg jako pierwsze pokazał, Izraelowi jak oni mają liczyć rok, jak oni mają swój czas sobie liczyć. Że ten rok się zaczynał, tak wiemy, wiosną, w tym miesiącu agit, a pierwszy dzień miesiąca to, jak się po polsku na to mówi, to był zawsze nowy księżyc, to znaczy, że księżyca się na niebie nie widziało. Tak? Dziękuję. I pierwszych wierszach 12 rozdziału, że oni dziesiątego dnia mieli sobie wybrać baranka. Tej przody mieli sobie wybrać. Trzeci wiersz o tym mówi. Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny. Baranka na domu. I piąty wiersz o tym mówi, jaki on ma być. Baranek bez wskazy, samiec jednoroczny, Może to być baranek lub koziołek. Więc widzimy, Bóg tutaj pokazał, co On oczekuje za ofiarę. Co za baranek to miał być. Bóg to wyznaczył. I to wszystko obrazuje nam Pana Jezusa, którego Bóg dał jako tą świętą ofiarę. To nie my weźmy Bogu o to Bez wskazy. Znamy ten wiersz z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, jest to tak też odnośnie wytłumaczone, że Pan Jezus jest dziewiętnasty wiersz, że jesteśmy zbawieni, odpuścieni. Z Piotra 1 Piotra 1,19 drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niekalanego, i bez skazy i bez zmaz. Pan Jezus, On w pełni zadowolił święte wymagania Boże, aby nas lubowiem pojednać. On przyszedł tu na tą ziemię jako ta ofiara, która jedyna była w stanie zadowolić święte wymagania Boże. Dlatego też, aby ten baranek mógł obrazować coś świętego, coś doskonałego, bo ten baranek wtedy paschalny, to tylko był obraz na Chrystusa. To jest tu opisany, że ma być bez skazy. Nie miał być jakoś tam złamany, jakiś koślawy, czy coś, tylko zdrowe, stałe zwierzę. Samiec jednoroczny. Ktoś o tym mówi, że to było młode zwierzę, Samiec w ogóle wskazuje to na Pana Jezusa i wskazuje to na Niego, który był pokorny, który wykonał tą wolę Bożą bez opierania się. Więc Izrael miał wybrać sobie ten jeden baranek. Da się też zauważyć, że tu Ciągle jest mowa o tym jednym baranku. Też jest to kosztowna myśl, chociaż wiemy, że w każdym domu jeden baranek został zabity. To znaczy, jak tam było 600 tysięcy mężczyzn, którzy wyszli z Egiptu, nie licząc żony i dzieci, to ile tam baranków zostało zabitych? A jednak tu jest mowa o jednym baranku. Też to wskazuje na balanie bo dla nas nie zostały oddane wiele ofiar, ale jedna. Raz na zawsze. Pan Jezus. Nawet widzimy, czwarty wiersz o tym mówi, jeśli ta rodzina jest za mała na jednego baranka, czyli ta rodzina była taka mała, że oni by zjedli coś z tego baranka, a jeszcze by zostało, to nie, bo bierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu będą byli zawsze jest mowa o jednym baranku i że on wystarczy. Nie jest mowa o tym, że no a jeśli wasza rodzina jest za duża, to weźcie dwa baranki. Tego nie widzimy. Dzieło Pana Jezusa jest zupełnie wystarczające, aby każdego człowieka pojednać z Bogiem. Nie ma tu żadnych braków i to też obrazuje ten wiersz, który mówi o tym, że najwyżej ta rodzina mogła być Jeden. Szósty wiersz. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca. Czyli od dziesiątego do 14 dnia ta cała rodzina miała czas oglądać ten balanek, się nim zajmować. I to też jest dla nas zachęcające, jak myślimy o tym, kiedy my tu niewiele niedzielę rano jesteśmy zgromadzeni, aby opowiadać śmierć Pana Jezusa. Żeby to nie czynimy, aż tak spontanicznie tylko zajmujemy się codziennie Panem Jezusem i poprzez czytanie Słowa Bożego, przez modlitwę, przez rozważanie tego wszystkiego w naszych sercach. I tak nabieramy tej wiedzy o Nim i nasze serca się napełniają tą radością i tą wdzięcznością i oglądając Go w ten sposób codziennie, osobiście, jesteśmy też stopniowo coraz więcej w stanie Pana Jezusa uwielbiać. Jemu dać chwałę i przed Niego, Bogu, Ojcu, kiedy jesteśmy tu razem. To nas ma zachęcać, oczywiście. Bo Bóg spogląda w nasze serca i u braci, i u siód, i widzi, czym my się zajmujemy w tej godzinie. My sami wiemy, każdy z nas, ja sam po sobie, że nie zawsze jesteśmy tak skupieni nie zawsze nasze serca rzeczywiście się tak tylko Panem Jezusem zajmują. To są też i pewne nasze słabości, że być może, że mieliśmy ciężki tydzień pracy, że mieliśmy różne zmartwienia i troski i nasze myśli chcą uciekać w jakieś inne kierunki. Ale prośmy Pana o to, żeby nam w tym sercu i starajmy się skupić. Pan nam też pomoże. I jako to jest dla nas radość, jednak na nasze serca. Co tu obecne? się panem zajmują. Więc ten baronek, baranek był tutaj przez te cztery dni przechowywany. I widzimy siódmy wiersz, wewnątrz z jego krwi i pomarzą z oba, i pomarzą oba, odżywia i na proże w domach, gdzie go spożywają. Na krew tego baran, tego baranka, to później czytamy. Od 12 wiersza tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydla i dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja pan, a 13 wiersz mówi, a kresta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. I tu ważny wiersz. Ważne słowo. Gdy ujrzę krew, ominę was. Gdy ujrzę krew, ominę was. Tak przelana krew tego baranka mówi o tym, że on umarł. Mówi o śmierci. I Bóg, kiedy widział tą krew przy to on już nie wykonywał sąd nad tym domem. Bo ten sąd był zastępczo już wykonany na tym baranku. Tak samo pan Jezus, on poniósł karę za nasze grzechy. On został uczyniony grzechem, aby nas z Bogiem pojednać. I Bóg tylko patrzy się na to dzieło, a na Jezusa. Patrzy się na to, czy my to uwierzyliśmy, czy my osobiście, każdy jeden z nas, czy ja to przyjąłem, wywierzę? Czy ja powiedziałem, tak, panie Jezu, wierzę w Ciebie, że to Ty mnie zbawiłeś. Ja Ciebie przyjąłem jako mojego zbawiciela. Wiem, że to Twoja kres mnie podkupiła. Ufam w te słowo Twoje, które o tym świadczy. I nic więcej. I nic do tego nie dodaję, bo ja sam nie potrafię się zbawić, ani nie potrafię poprawić Twojego zbawienia doskonalego. To wszystko, co Bogu wystarczy, to jest. Prawda. Gdy uprzem krew, ominę Was. Nic więcej. Ale czy to znaczy, że na tym się kończy? To, co Bóg tutaj kazał Izraelowi wykonać? Otóż nie. Widzimy, że ten baranek miał być spożywany. Ósmy wiesz, mięso jego upieszone na ogniu pożyją podczas tej nocy. Widzimy, że w tych domach każdy Izraelczyk miał jeść te mięso z tego barana. Jak my coś jemy, to się staje, można powiedzieć, Część z nas. Jest to obraz na to, że my mamy społeczność. Że my się czymś intensywnie zajmujemy. Że to dotyczy nasze myśli, nasze uczucia, nasze serce. My się jako zbawieni zajmujemy Panem Jezusem. Tym faktem, że On nas bawi. To nie jest tak, żeby my w Niego uwierzyliśmy, a reszta jest nam obojętna. Jak się coś je, to się też z tego żyje. Duchowo. To my żyjemy. Z tego pokarmu. Z tego baranka. Oglądamy Pana Jezusa i to nasze duszy wzmacnia. Jeść je będą z i gorzkimi działami. Te wskazują na święte życie Pana Jezusa, ale też na to, że On od nas oczekuje świętości. Ale w pierwszym rzędzie, że On żył tu jako ten święty, ten doskonały kuchwały Boga i gorzkimi ziołami. Te gorzkie zioła mówią o tym, że to były też i nasze grzechy powodu, których Pan Jezus musiał cierpieć tam na krzyżu, na dolgocie. To jest coś, co nas na pewno też napełnia ze smutkiem, że to ja grzeszyłem, a Pan Jezus z tego powodu musiał cierpieć. To też nie jest nam obojętne. Są to gorzkie zioła. Dziewiąty wiesz, nie jedzcie z Niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie. lecz tylko upieszony na ogniu w całości. Więc jak chodzi o nasze zbawienie, to Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, co nas nie zbawiło. Nawet i tutaj w tym sposobie, jak oni mieli ten baranek jeść. Nie surowy. Pamiętajmy, Pan Jezus, On wycierpiał wiele bólu. Za życia. A jednak te jego cierpienia, kiedy on tu żył na tej ziemi, był odrzucony. Nawet jak go biczowali i, i krew z jego plecach leciała, to wszystko nas nie zbawiło. To nic nie przyniosło do tej sprawy zbawienia. Ugotowany w wodzie, jak to się ugotowane, to jest to pod pewne, pewną temperaturą. Ale jak myślimy o tym, że Pan Jezus tam wisiał na tym krzyżu, na Golgocie i wyśmiewali się z Niego ludzie, to wszystko nas też nie zbawilo. Nie wystarczy oglądać Pana Jezusa i mówić, On był dobrym człowiekiem, który cierpiał. Albo On był męczennikiem, który tam na krzyżu po prostu umarł. Za jakąś ideę, za jakiś ideał. Nie. Lecz tylko upieszony na ogniu w całości. Upieszony na ogniu. To był właśnie Sąd Boży. Ten ogień. Sąd Boży, który dotknął Pana Jezusa w tych trzech godzinach ciemności. Wtedy On cierpiał za nasze grzechy. Tylko wtedy. W całości. Głowa razem z i częściami środkowymi. To nam też daje do myślenia, że Pan Jezus, On był badany w tym ogniu w tym ogniu Bożym i Bóg stwierdził, że i Jego myśli czym mówi głowa, i Jego życie, Jego działanie odłuża. I te części środkowe Jego uczucia. Wszystko było święte i doskonałe. W Panu Jezusie się nie znalazł żaden fałsz. Ale on musiał przejść przez tę objęć sądu Bożego, aby nas bawić, aby nas z Bogiem pojednać i też uchwały Boże. i widzimy, że oni mieli być przygotowani, aby się wyprowadzić z Egiptu. 11 wiersz. W ten sposób spożywajcie go. Spody, przepraszam, spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Wierzcie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Bo Izrael miał się właśnie tej nocy wyprowadzić z Egiptu. I my pamiętajmy o tym zawsze, że jako własność Pana Jezusa jesteśmy tymi jesteśmy tu na tej dzień. Jesteśmy obywatelami niebiańskimi i oczekujemy przyjście Pana po nas. Ale czytaliśmy też o tym, od XIV wiersza, że mowa była o tych przaśnicach. Najpierw Bóg tu określa ten dzień, dzień Pachy będzie Wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Tak Bóg to dał Izraelowi. My wiemy, że to nie dotyczy nas. My nie obchodzimy Pachem. Ale my wiemy, że w pewnym sensie i Pan Jezus miał to na sercu i nam powiedział, czyńcie to, czyli łamanie chleba, czyńcie to, to ku pamiętki mojej. I tak samo my to przyjmijmy, aż Pan przyjdzie. Dopóki my tu na tej ziemi jesteśmy. Jak bardzo Pan się z tego że my wspominamy tego, co On uczynił, wspominamy Jego ogromne dzieło i oglądamy Jego osobę. Wspólnie. Od 15 wiersza właśnie mowa jest o tych przaśnikach. Przez 7 dni jeść będziecie prześnik. 7 dni. Tydzień ma 7 dni. Więc widzimy, Bóg przemyślił wszystko w swojej mądrości. Ten jeden dzień obchodzenia Pasch i Pasch, gdzie oni Zabili barany paschalny i go jedli. Był szczególnym świętem, ale przez cały tydzień też było obchodzone święto. Wracajmy do pierwszego listu do Koryntian 5. Wiesz, fajny, który przeczytaliśmy. ale u miał wiele spraw do nadpominania. Ich duchowy stan nie był najlepszy. Ale to nie zniechęcało apostoła Pawła, żeby powiedzieć, a wiecie to wy jesteście tacy, i tacy nieposłuszni. Nie ma sensu, a na napominać. Nie, wręcz przeciwnie. Choć się tam takie poważne, trudne rzeczy działy, działały, to on do nich pisze, jako do tych Wiemy jak to pisze w pierwszym wierszu. Do nich pisze. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz z wszystkimi, którzy wyzwają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Czyli On to napisał do nich i nazywa ich świętych. I napisał to też i do nas, bo do wszystkich, jak to napisane, czytaliśmy to właśnie, którzy wyzwają imienia Pana. Ten list jest nam dany i to, w czym On nas poucza, nie tylko napomina nas, jeśli nasz stan duchowy jest zły, ale nas też zachęca i nam pokazuje też, to jest ta miłosierdzia forma, która to umożliwia, że Pan Jezus jest zawsze tym centralnym punktem. I że przez Niego jedynie jesteśmy w stanie wrócić do społeczności z Bogiem, do takiej społeczności niezakłóconej, pradofnej. Pierwszy list do koniec 5, ten szósty wiersz, chcę jeszcze dodać, tam właśnie pisze, nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zawsze zakwasza? Tu więc te pytanie apostoła Pawła jest takie, na które jest tylko odpowiedź. No tak, dokładnie. Odrobina kwasu. cały zaczyn zakwasza. Dokładnie takie jest. Pytanie, na nie istnieje tylko odpowiedź tak. A ten zakwas właśnie w Piśmie Świętym zawsze jest obrazem na działanie grzechu. Na to, w jaki sposób grzech działa. Nie na sam grzech, ale na działanie grzechu. Chcę to po raz podkreślić, bo my wiemy, że w nas jeszcze mamy starą, grzeszną naturę. te ciało. Ten grzech. I my tej starej natury z nas usunąć nie jesteśmy w stanie, póki tu jeszcze na tej ziemi żyjemy. Nie pozbędziemy się grzesznej natury naszej. Ale, chwała Panu, Pan Jezus nas uwolnił. I nie jesteśmy już niewolnikami grzechu. Bo otrzymaliśmy nową naturę. I w nas więc są dwie natury. Ta nowa natura. Te nowe życie od Boga dane, A jeszcze też i ta stara natura. Ale już nie jesteśmy pod władzą tej starej natury. A więc potrafimy się podobać Bogu. Potrafimy żyć ku Jego chwały. On nas to wystarzył. I teraz jest to ważną sprawą, żebyśmy temu grzechu, który w nas jest, nie dali pokarmu. Żebyśmy nie żyli według tych zasad, które wspierają te ciało, żeby ono mogło działać. Ten zakład mówi o tym działaniu. Czyli my mamy usunąć to od naszych cel najpierw, ale też z naszego życia, co nam przeszkadza, co daje pokarm ciału. Bo my wiemy, człowiek tak jest z natury i Bóg to przewidział też. Tak to było też u Koryntian, że oni przecież byli zgromadzeni razem. I zawsze jeden widzi, co drugi czyni. I zawsze się jeden od drugiego coś tam uczy. Czy to dobre przykłady, czy złe. I my też tak samo tu mamy dziś. My się widzimy, spotykamy, rozmawiamy ze sobą, mamy kontakty społeczność. jeden się od drugiego uczy. A jeśli jest odrobina zakwasu, odrobina kwasu to znaczy jest coś, co my w naszym życiu dopuściliśmy. Przez co nasze ciało się budzi i działa. Jeśli to nie zostanie ukarane w sensie takim, że my sami się też Panem pokorzymy, z nami jeśli to tak dopuścimy do tego, to to będzie się powiększać. I to będzie też miało negatywny wpływ na współwierzących. Ogólnie mówiąc, Bóg o tym wie i historia nas to też uczy, że ten kwas się rozszerza, że on Cały zawsze zakwasza. poważna myśl. Bóg nas przecież wtedy ostrzega. Tylko czytaliśmy, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaprzynem. Najpierw bardzo ważna myśl, starze. Wracam do tego, co już powiedziałem. Jeśli chodzi o nasze wieczne zbawienie, to Bóg mówi, aj gdy widzę krew. Czyli zbawieni jesteśmy raz na zawsze. Nie możemy stracić naszego wiecznego zbawienia. Ale jeśli chodzi o nasze życie codzienne, siedem dni, tak, mieli obchodzić te prześniki. Nasze życie codzienne na tej ziemi. To Bóg też od nas, jako od zbawionych, od oczekuje święte życie. I dlatego jest to ważne, żebyśmy ten stary kwas nie jest taka czynność, którą raz wykonamy i gotowy. Żydzi mieli to raz na rok. A my właściwie mamy to przez nasze całe życie. Usunięcie tego starego kwasu, Bo wtedy te nowe życie może działać, jak my się zajmujemy Panem Jezusem, a jak usuwamy to, to, to jest złe. Ponieważ jesteście w taśni. Dlaczego tu pisze? Ponieważ jesteście kwaści bo właśnie Bóg nas taki stan, stan przez to, że Pan Jezus nas zbawił. Jesteśmy w takim stanie przed Bogiem jako święci, jako krzaśni. I to się ma w naszym życiu codziennym też dokładnie tak pokazać. Albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Tu właśnie jest wytłumaczona ta zasada. Przez ofiarę Chrystusa jesteśmy <trych> w I ósmy wiersz jeszcze dokończmy. Obchodźmy więc święto. Nie w starym kwasie. Odchodźmy więc święto. Jakie święto? Tu chodzi o to, jak my w niewiele rano tu jesteśmy rano i łamiemy chlebie co to te święto. W ogóle chodzi o jakąś uroczystość, o jakąś ucz. że baranek paschalny i święto obszarzników przez dni ze sobą są ściśle połączone. Więc tutaj Słowo Boże ma na myśli nasze życie jako wierzący. Nie tylko to, że my tu się zgromadzamy i chleb. To jest jakby szczyt tego, co my wspólnie wypowiadamy. I co jest naszych serc. To jest uwielbienie dla nie w starym kwasie. Tam właśnie czytaliśmy. W XVII wierszu przestrzega przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem dostępy waszych ciemniej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Czytam w XVII przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. właśnie widzimy w domach waszych. Czyli jak chodzi o naszą odpowiedzialność jako wierzący, jako ci, co są zbawieni przez krew baranka, to jest pewien zakres odpowiedzialności w domach. Potem w 13 Mojżeszowie czytaliśmy trzeciego wiersza i rzekł Mojżesz do ludu pamiętajcie o tym dniu, i dalej czytamy w szóstym wierszu przed siedem dni, jeść będziesz przaśniki, a dnia siódmego będzie święto Pana, siódmy wiersz, przaśniki będzie się spożywać przez siedem dni nie znajdzie się u Ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u Ciebie kwaców w pogrębie wszystkich granic twoich. to się tutaj już rozszerza jedna jest nasza osobista odpowiedzialność u siebie, potem też i nasza odpowiedzialność w rodzinach, w domu swoim, ale też i w obrębie wszystkich granic swoich. Tam, gdzie my się poruszamy, tam, gdzie my mamy społeczność. Pan Jezus nakłada to na nasze serca. Wiemy, że dla Izraela to były przykazania. Oni musieli być ten posłuszni. A my dzisiaj znamy duchowe znaczenie tego. My dzisiaj rozumiemy, że Pan Jezus, który jest naszym zbawcą, który nas miłuje, poszedł od nas, żebyśmy żyli ku Jego chwały. My, którzy jesteśmy już zbawieni. I żeby to dotyczyło całe nasze życie. Nie tylko nigdzie, w którym jesteśmy. Nie tylko to, co my w naszych domach robimy albo co widzicie, gdzie nas dzieci, ale też jak się spotykamy jeden z drugim. Tam, gdzie my się poruszamy, jest to poważna myśl, że ona przemawia i do mojego serca, i do waszych serc, ale chciejmy jednak sobie to przypominać. I chcemy też o tym pamiętać, że w przeciwieństwie do Izraela, gdzie po prostu oni mieli być tego, słuszni to wykonywać, to my wiemy, że nam, Pan Jezus, też daje i siły, i mądrości do tego. My posiadamy Słowo Boże, ten duchowy pokaz. My posiadamy Ducha Świętego, który w nas mieszka w każdym jednym z nas. I Duch Święty właśnie nas poucza. On wskazuje nam na Pana Jezusa. On nas zachęca. Także w tej nowej naturze, którą mamy, nasz Duch na nowo o tą chwilę prosić. Bo jeśli nasze życie takie będzie, jak to te święto Wszaśników przedstawia, to to też będzie uchwały Pana Jezusa. A my wiemy, że chwała Pana Jezusa, On sam sobie ma chwały, bo to, co On wykonał tam na krzyżu na Golgocie, Pan Jezus się tym bardziej z tego cieszy, że On w nas ma takich, którzy też żyją ku chwały, którzy też przynoszą owoc, nie tylko ten owoc, który Pan Jezus uczynił, że On nas zbawił, ale też ten owoc, że i my naśladujemy Pana Jezusa, że W Ewangelii Jana, szósty rozdział mamy też przedstawioną tą zasadę, że jesteśmy tym, czym się odżywiamy. Jesteśmy tym, co jemy. I tutaj ten jest znany fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że mamy się nim żywić. Od 29 wiersza, 6 rozdział Jana. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. 31. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam.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 ja jestem chłodem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy głodny nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ale powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi,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 w dniu ostatecznym. Pan Jezus jest tu przedstawiony jako właśnie chleb. Chleb bez kwasu. Yy, każdy, kto wypieka chleb albo ma jakieś wyobrażenie, wie, że yy, dodanie czy to drożdży, czy zakwasu powoduje unoszenie się ciasta. I ten Przykład takiego codziennego procesu, dzięki któremu mamy takie bułki, jak lubimy, jest obrazem na to, co się z nami dzieje, jeśli do życia wpuścimy kwas. I Paweł nie przypadkiem wymienia tutaj dwa rodzaje kwasów. Piąty rozdział 1 listu do Koryntia. Jest tu powiedziane... Chodźmy w ósmy wiersz. Obchodźmy ten święto nie w stałym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w szczerości i prawdy. Jest tutaj przeciwstawione kwas złości z trzaśnikiem szczerości i kwas przewrotności z prawdy. To jest fundamentalna rzecz. Ten człowiek, który był powodem tego y, przypomnienia tych zasad, y, żył z żoną ojca swego. Podawał się za wierzącego, ale nie wpuścił jeszcze do swojego życia tej mocy działania Ducha Świętego, która uwolniłaby go, go od takich zależności, od takich związków. Yy, chciał między wierzącymi uchodzić za lepszego niż był. Przecież nikt by go nie wyłączył, gdyby przychodził na zgromadzenia szczerze mówiąc. Ja jeszcze nic nie mam. On prawdopodobnie już był wierzący przynajmniej w deklaracja i był znany jako brat. I dlatego była konieczność wyłączenia go. Nie zastosował tej zasady. Każdy z nas niech osądza swoje serce i niech nie oszukuje, niech nie uchodzi za większy bochenek niż Powinien być bez kwasu. Bo jeśli Bóg za wzrost, to ten bohemek będzie odpowiedniego rozmiaru. Jeśli ten chleb podpędzimy przewrotnością i złością, no to będzie w środku puste. Owszem, z punktu widzenia piekarnictwa my lubimy urośnięte bułki i urośnięty chleb. To dogada naszemu ciału. I taka sama pokusa jest tutaj. Lubimy widzieć duży wzrost, postęp, ale zasada jest taka, że dęby rosną powoli. chwasty rosną szybko. I jeżeli chodzi o boży wzrost, to należy badać w szczerości, ile jest tego zbożego działania w moim życiu, ile jest tego bożych tutaj prawd przyjętych w życiu. Nie ma pośpiechu, nie ma potrzeby napędzać wzrostu przez kwas. Ja tylko dodam taką krótką myśl. W reguły jestem bardziej praktyczny niż teoretyczny. Dlatego mi to tak wysławia, że ten kwas jest pewnym zarodkiem, który później powoduje właśnie ten szybszy wzrost. I właśnie, że mamy usunąć ten kwas, nie rozumiałem tego, dlaczego na przykład bieżący nie chodzą na jakieś zabawy, na jakieś tańce lub podobne inne imprezy. Właśnie to jest usunięcie tego zarodka, tego kwasu, że my wcześniej musimy reagować na to, aby nie iść w kierunku grzechu, bo właśnie człowiek, ta stara natura jest tak słaba, że kiedy Później już to do nas przyjdzie, możemy wtedy nie mieć siły, żeby się z tego podćwignąć. A kiedy już nasze myśli od razu ucinają takie rzeczy, że my tam nie chcemy iść, bo tam może nas podstrać grzech, to wtedy po prostu jest to właśnie usunięcie tego starego kwasu. Tak samo nie oglądamy na przykład telewizji, też miałem ciężko to zrozumieć, to co przeszkadza, a jednak przeszkadza, bo... Nigdy nie wiemy, co tam może nas spotkać. Co w danym momencie może, mogą, mogą nam to przedstawić po prostu i szatan wtedy w jakieś sidła może nas zapędzić. A kiedy już z góry to wyłączymy po prostu, w ogóle nie będziemy tego posiadać po prostu, to ten grzech, który tam szatan by sobie gdzieś tam spróbował w taki sposób nam przedstawić, unikniemy tego z góry. I tym podobne właśnie... Rzeczy, które y, mogą po prostu z góry możemy przewidzieć, że ten grzech gdzieś tam może się czaić, to powinniśmy właśnie zarodku od razu go ucinać i zajmować się tymi rzeczami, które przynoszą Panu chwałę. W tym czasie możemy jakieś właśnie pieśni puścić, czy jakieś rozważanie, czy jeszcze inne rzeczy, czy odwiedzić się wzajemnie bieżących, a nie iść na takie rzeczy, które mogą nas pociągnąć do grzechu. I'm in peźniu na 87.